Piotrowskich, to mistrzowsko nakreślone postaci i synteza mieszczańskiego świadka przełomu wieków. Sztuka uznana za protest przeciwko moralności mieszczańskiej w dalszym ciągu demaskuje ukrywane z pieczołowitością zachowania i relacje międzyludzkie, niezmiennie pozostając tragifarsą kołtuńską. Znakomicie radziła sobie za Polską złączeniem wyznaczników gatunku komediowego z charakterystyczną dla całej jej twórczości ostrą, naturalistyczną analizą obyczajową, przedstawiając typy postaci zaczerpnięte ze środowisk chłopskich, robotniczych, żydowskiej biedoty czy inteligencji warszawskiej, obdarzając je jednak znaczącymi cechami indywidualnymi. W świadomości kolejnych pokoleń szczególnie utrwaliła pisarka obłudę życia środowiska mieszczańskiego. Zdania wypowiadane przez bohaterów Żabusi niezmiennie powracają do nas z skrzydlatym słowem. Często kłamie się z przyzwyczajenia, z potrzeby, z dobrego serca, z dobrego wychowania, czasami dla przyjemności albo to, które naznaczyło wiele innych postaci dramatów za Polski. Zdradzać można tylko tak, ażeby to na wierzch nigdy nie wyszło. Tak pojęta moralność, świat istniejący tylko dzięki zachowaniu pozorów, słynna dulszczyzna, na stałe weszły do słownika obyczajowości, demaskując kryzys mieszczeństwa przełomu wieków. Rodzina Dulskich została przez Polską całkowicie skompromitowana. Żaden z bohaterów nie był w stanie przeciwstawić się panującym w domu obyczajom, a to skazywało go na całkowitą zależność od narzucanych mu przez środowisko konwenansów. Także młode pokolenie, do którego należały dzieci dulskiej, albo od początku wpisywało się w rolę życiowych nieudaczników, w pełni przyjmując narzucaną mu wolę, delikatna i wrażliwa Mela, Albo też spokorniało, przyznając rację wygodzie i bezpieczeństwu kołtuńskiego życia. Nawet lumpujący po nocach Zbyszko, ostatecznie zdemaskowany, pojął determinujący wpływ środowiska, w którym dorastał. — Bam się urodził po kołtuńsku, aniele — odpowiadał kuzynce Juliasiewiczowej. — Bo w łonie matki już nim byłem, bo żebym skórę zdarł z siebie — Mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Ktoś taki nowy, taki inny walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska, ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołton rodzinny weźmie mnie za łeb, że przyjdzie czas, gdy ja będę Felicjanem, będę odbierał czynsze, będę, no, dulskim, pradulskim, oberdulskim że będę rodził Dulskich, całe legiony Dulskich, będę miał srebrny wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców i nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami i będę mówił dużo o Bogu. Obraz dnia powszedniego Galicji, świat utrwalonych hierarchii wartości i związanych z nimi niezmiennych obyczajów, Utrwalili też w swoich sztukach inni popularni w epoce dramaturdzy, należący do starszego pokolenia komediopisarz Michał Bałucki i Jan August Kisielewski, autor dramatów w sieci oraz karykatury, dymaskujących obraz życia młodopolskiej cyganerii i stanowiących, jak po latach wspominał Stanisław Przybyszewski, Idealny przekrój ówczesnej umysłowości, pragnień, szamotań się, niemocy i poronionych wysiłków tego młodego Krakowa, w którym i ja żyłem. Już do swojego debiutanckiego dramatu w sieci wprowadził Kisielewski środowisko artystów, które skonfrontował z nieznoszącym jakichkolwiek zmian mieszczaństwem, poddając krytyce jego ustabilizowany tryb życia Egzystencję bezpieczną, bo pozbawioną pytań o charakterze metafizycznym, ale równocześnie nudną, bo zamkniętą z góry w przewidywalnych schematach zachowań. Ostrze satyryki Sielewskiego dosięgło też jednak i haseł głoszących życie dla i tylko dzięki sztuce. Główni bohaterowie jego dramatów najpierw pełni chęci przeciwstawienia się otaczającym ich mydlarzom, powoli tracą młodzieńczy zapał i zaczynają myśleć o stabilizacji. Dramaty Przybyszewskiego, m.in. dla szczęścia, złote rano, śnieg, odegrały ważną rolę w epoce, ale tak do końca nie udało się pisarzowi stworzyć dzieła w pełni odciętego od konwencji realistyczno-naturalistycznych. Zbytnia dosłowność, nachalność przekazywania informacji, do tego kłopoty z zapanowaniem nad językiem sprawiły, że Przybyszewski nie miał najmniejszych szans w rywalizacji ze Stanisławem Wyspiańskim. Jedną z gwiazd sceny była Irena Solska, której niepowtarzalne interpretacje oparte na umiejętności przeobrażania się w różnorodne postaci, Mogli podziwiać widzowie wielu młodopolskich teatrów. Do grona najlepszych aktorek należała także Wanda Siemaszkowa. Kreowała znakomite role w repertuarze romantycznym i modernistycznym, m.in. Panna Młoda z Wesela Wyspiańskiego. Grała też niemal we wszystkich sztukach Przybyszewskiego. Aktorka, tancerka i śpiewaczka Jadwiga Mrozowska Była prawdziwą ozdobą nie tylko polskich scen przełomu wieków. Największą osobowością wśród dramatopisarzy młodopolskich był niewątpliwie Stanisław Wyspiański. Mag teatru, szukający własnych dróg do stworzenia teatru potężnego, jednoczącego w sobie różne dziedziny sztuki. Koncepcja teatru monumentalnego, nawiązująca z jednej strony do tradycji starożytnych Greków, z drugiej do barwnych widowisk średniowiecznych, stawiała sobie za cel przywrócenie spektaklom rangi oczyszczających misteriów, rozgrywających się w napoły sakralnie pojmowanej przestrzeni. Wykreowanie autonomicznej, niezależnej od realiów doczesnych świata sceny teatralnej, Był jednym z wielkich marzeń artystycznych wyspiańskiego. Podbudowując się koncepcjami Richarda Wagnera, pragnął stworzyć dzieło o charakterze totalnym, syntetycznym, jednoczącym w sobie elementy poezji, malarstwa i muzyki, wzbogaconych o działania światła, ruchu i gestu, nadając im jednocześnie wymowę o charakterze niejednoznacznym i symbolicznym. Richard Wagner był jednym z propagatorów Gesamtkunstwerku, dzieła, które jednoczyłoby słowo i muzykę, pochodzące od jednego twórcy, w integralny dramat sceniczny. Muzyczna koncepcja dzieła miała być zależna bezpośrednio od tekstu i opierać się na jego ciągłości. Zabieg ten musiał pociągnąć za sobą zerwanie z klasycznym podziałem na arię, duety i tym podobne. Wagner przeniósł się do Bayreuth w roku 1872 i rozpoczął realizację swojego projektu teatru przeznaczonego do wykonań jego dramatów muzycznych. Otwarcie nastąpiło cztery lata później. Wykonano wówczas na wzór tragedii greckiej w ciągu czterech kolejnych wieczorów tetralogię pierścień Nibelunga. W świątyni sztuki Wagnera Wykonuje się po dziś dzień jego dzieła W poetyckim liście do Adama Chmiela Wyspiański z sierpnia 1904 roku Próbował określić towarzyszące mu Przez całe życie poszukiwania Teatr mój widzę ogromny Wielkie powietrzne przestrzenie Ludzie je pełnią i cienie Ja jestem grzej ich przytomny Marzenia o teatrze ogromnym były trudne do zrealizowania, ze względu przede wszystkim na prozaiczne kłopoty natury technicznej i finansowej. Tylko raz podczas pracy nad inscenizacją Bolesława Śmiałego w 1903 roku doszło do niemal pełnej realizacji autorskich zamierzeń Wyspiańskiego. Prosta, a zarazem monumentalna w wymowie scenografia wnętrze świetlicy dworu Bolesława Podbudowana mocnymi efektami światłocieniowymi i wzbogacona intensywnymi barwami szerokich płaszczyzn rozpostartych tkanin, stała się tłem dla przesuwających się przed oczami widzów kolejnych postaci. Twórca sam zaprojektował również wszystkie kostiumy inspirowane folklorem huculskim. Według przekazów historycznych żona Bolesława była ruską księżniczką zwracając szczególną uwagę na detale ornamentacyjne czerpane z oryginalnych wzorów dekoracji przedmiotów ludowych. Wyspiański zawsze sięgał po tematy trudne, odwołujące się do historii i przeżyć narodu polskiego, prowokujące do myślenia i rozbudzające wyobraźnię widza. Ogarniał całą historię, począwszy od motywów antycznych, przez polskie walki narodowo-wyzwoleńcze, aż po tematykę mu współczesną, demaskując uznane ideologie i wielkie mity narodowe oraz ukazując niezdolne do czynu pokolenie ludzi przełomu stuleci. Takie przesłania niosło wystawione w 1903 roku wyzwolenie, jak też przemawiało do widzów dwa lata wcześniej wesele, Jedna z największych sensacji Krakowa początku XX wieku. Po spektaklu oniemiała publiczność, wprowadzona w trans hipnotycznym tańcem chocholim, milczała przez kilka minut. Wyspiańskiego okrzyknięto czwartym wieszczem narodowym. Dramat trudny w odbiorze dla przeciętnego widza, choć i nie wszyscy krytycy popisali się umiejętnością interpretacji, natychmiast obrósł warstwą anegdot i plotek związanych z pierwowzorami jego bohaterów i krytyką wielu młodopolskich postaw. Jednocześnie jednak stworzył liczne symboliczne przesłania, które na stałe wpisały się w narodową świadomość wszystkich Polaków. Czas przełomu sprzyjał też powstawaniu form prozatorskich – Przy pełnej żywotności konwencji realistyczno-naturalistycznych pod koniec stulecia zaczęły dochodzić do głosu nowe jakości, a wśród nich szczególnie elementy poetyki, impresjonizmu oraz symbolizmu. Przenikanie się tych estetyk można było odnaleźć nawet w obrębie jednego dzieła, co przyczyniło się do licznych zmian strukturalnych powieści młodopolskiej. Obok jednego obiektywnego narratora, Coraz częściej zaczął się pojawiać narrator wieloosobowy, a samą czynność opowiadania rozkładano niejako na wiele głosów. Świat przedstawiony był prezentowany przez widzenie samych postaci powieściowych. Obraz rzeczywistości zatracał przez to jednolity wygląd, stając się sumą indywidualnych spostrzeżeń, doznań i wrażeń bohaterów. Zmiany te dawały się także zauważyć w języku prozy, coraz bardziej zindywidualizowanym. Pojawiające się opisy natury zaczęły nabierać nowego charakteru. Pejzaż coraz częściej stawał się odbiciem osobistych wzruszeń. Nastrojowe obrazy nasycano odczuciami obserwatora, emocjami i wrażliwością patrzącego. Owa subiektywizacja prozy Podobnie jak to miało miejsce w przypadku dramatu, oznaczała jednocześnie introwersję, znaczący zwrot ku ludzkiemu wnętrzu, przesunięcie punktu ciężkości w obiektywnej z obserwacji świata zewnętrznego w stronę podświadomości z wszystkimi jej tajemnicami. Obiektywna prawda o świecie, której wymagali teoretycy powieści naturalistycznej, okazała się pojęciem względnym i niewystarczającym w przypadku prób definiowania problemów nurtujących człowieka przełomu wieków. Wystawienie 16 marca 1901 roku Wesela miało ogromne znaczenie w rozwoju kariery Wyspiańskiego. Przedstawienie zrobiło na widzach tak wstrząsające wrażenie że w jednej chwili z popularnego malarza stał się najsłynniejszym twórcą epoki, wieszczem, którego można było porównywać tylko z największymi poetami romantycznymi. Do najważniejszych dramatów wyspiańskiego należą w układzie chronologicznym legenda, warszawianka, klątwa, Lelewel, Wesele, Wyzwolenie, Akropolis, Noc Listopadowa, Skalka, powrót Odyssa. Akcje swoich dramatów sytuował wyspiejski w bardzo różnych miejscach. Wesele rozgrywa się w izbie wiejskiej chaty, wyzwolenie w teatralnej przestrzeni, a powstała rok później Akropolis w wawelskiej Katedrze w miejscu świętym i otoczonym aurą tajemniczości jak wielka ateńska Akropolis. Tadeusz żeleński Boj był barwną postacią młodej Polski, jej miłośnikiem, kronikarzem i twórcą legendy Krakowa przełomu wieków. W książkach Ludzie żywi i znaszli ten kraj nakreślił obraz miasta i portrety osób związanych z epoką. Słynna plotka o weselu, pióra boja – stała się zapisem mniej i bardziej znaczących faktów znanych pierwotnie tylko wąskiemu gronu osób wtajemniczonych. On także uwiecznił słynny pasus pochodzący z recenzji Władysława Prokesza, która pojawiła się w krakowskiej prasie po premierze Wesela. Krytyk rozumiał utwór jako zachętę dla inteligencji, aby zbliżyła się do ludu, a kończył swoje rozważania celną uwagą że choć nie brak przy tym małych dysonansów, całość kończy się wesołym oberkiem. Dramat poetycki realizowali także m.in. Leopold Staff, obok Skarb godziwa, Jerzy Żuławski, Iola Erosy Psyche, czy Jan Kasprowicz, Uczta Herodiady, Maria Podraza-Kwiatkowska, Pisała, że są to dramaty symboliczno-alegoryczne, w których nasycenie poetyckością, baśniowe odrealnienie, nieprawdziwość bohaterów, symboliczność ich gestów powodują, że nawet sceny brutalne, przyporządkowane z reguły sferze zmaterializowanego życia, zostają tu złagodzone. Wszystkie te elementy sprawiły, że zmieniła się także klasyczna kompozycja powieści, Zwartą i logiczną narrację zaczęła zastępować opowieść otwarta, luźna, rządząca się własnymi regułami, opartymi na swobodnym kojarzeniu faktów oraz częstym odchodzeniu od głównego wątku. Generacja pisarzy pozytywistycznych ciągle jeszcze była bardzo aktywna. W latach 90. powstały m.in. emancypantki Bolesława Prusa, argonauci, Elizy Orzeszkowej, rodzina Połanieckich i Krzyżacy Henryka Sienkiewicza. Zainteresowanie preferowaną przez Sienkiewicza powieścią historyczną wzrosło zresztą nieco wcześniej. Najznakomitsze jej przykłady z monumentalną trylogią na czele powstały już w latach 80. Niechże choć literatura stworzy nam światy inne, Gdzie wszystko nie jest takie karłowate, ale wielkie, nie takie płaskie, ale wzniosłe, niechorobliwe i śmiertelne, ale zdrowe i nieśmiertelne, pisał w jednym z artykułów Sienkiewicz. Kolejne części trylogii, Ogniem i Mieczem, powieść z lat dawnych, 1883-84, Potop, pan Wołodyjowski, Zanim zostały wydane w całości, pierwotnie ukazywały się w prasie, jako tzw. powieść w odcinkach, powstająca niemal z dnia na dzień. Henryk Sienkiewicz utrwalił się w świadomości pokoleń przede wszystkim jako twórca trylogii. Realizując zamówienie społeczne na dzieło ku pokrzepieniu serc, zadbał nie tylko o przekazywany w powieściach światopogląd – ale też o ich walory poznawcze. Korzystając z różnych materiałów źródłowych, starał się dokładnie odwzorować opisywaną epokę, mentalność żyjących w niej ludzi oraz język, którym się posługiwali. Równolegle do wydarzeń o znaczeniu historycznym zarysował liczne wątki osobiste, odtwarzające fikcyjne losy kreowanych postaci. Dopiero w ostatniej dekadzie stulecia Powstało Kowadis w 1896, za które w 1905 autor trylogii otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. W opisach prześladowań pierwszych chrześcijan, przy jednoczesnym silnym eksponowaniu ich moralnego zwycięstwa nad rozgrywającym się w tle upadkiem potęgi Rzymu, współczesny odbiorca mógł odczytać aluzję do aktualnej sytuacji narodu polskiego. Taką paraleliczną wymowę miał także powstały rok później Faraon Bolesława Prusa. Autor umieścił akcję powieści w realiach starożytnego Egiptu, ale pojawiającym się w niej problemom rodzącym się w kręgach elit politycznych nadał sens aktualny i znaczenie bardziej ogólne. Powieść nabrała charakteru historiozoficzno-politycznego ukazując walkę o władzę między dwoma pokoleniami – młodym faraonem Ramzesem XIII i potężną kastą kapłanów, z których pojawiający się w powieści Herhor jest jedyną postacią historycznie pewną. Pomysł Kwowadis Henryka Sienkiewicza powieści z czasów Nerona zrodził się pod wpływem panującej w XIX wieku mody na tematy antyczne i wczesnochrześcijańskie. Na barwnym, szeroko zarysowanym tle upadającej kultury pogańsko-rzymskiej Sienkiewicz pokazał pierwszych chrześcijan oraz wzajemne relacje między dwoma z założenia odrębnymi światami. W czasie, kiedy Sienkiewicz drukował Quo Vadis, Bolesław Prus wydał swoją powieść z dawnych czasów Faraon Pisaną w tygodniku ilustrowanym zastosował w niej ciekawą konstrukcję opartą na wprowadzeniu wątku sensacyjnego, istotniejszego niż wątek erotyczny, inaczej zatem niż w Kwalis Sienkiewicza. Już do kolejnej generacji twórców należeli urodzeni w latach 60. Stefan Żeromski i nieco od niego młodszy Władysław Stanisław. Raymond, styl pierwszego z nich, ukształtowany w pełni w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, choć do tego czasu pisarz miał już w swoim dorobku drobne opowiadania, szkice i pierwszą powieść, syzyfowe prace, określany bywa nieco dwuznacznie nacechowanym mianem żeromszczyzny. Złożyły się na niego charakterystyczne cechy piśmiennictwa żeromskiego. Liryzm, subiektywizm, i emocjonalne podejście zarówno do świata przedstawionego, jak i jego bohaterów. Odwoływanie się do symboli rozrastających się do całych nastrojowych obrazów, na przykład słynna rozdarta sosna w zakończeniu ludzi bezdomnych. Bohater poświęcający się z pasją jednej idei oraz malarskie opisy przyrody. Utwory Żeromskiego, chociaż pełne pesymistycznych wizji i klęsk, ponoszonych przez głównych bohaterów, miały też wiele wspólnego z twórczością pisarzy poprzedniego pokolenia. Łączyło je z nimi przede wszystkim widoczne stanowisko zaangażowania społecznego i narodowego. Często powracał pisarz do ostatniego powstania z 1863 roku. Między innymi rozdziobią nas kruki wrony, echa leśne, uroda życia – Wierna rzeka. Ale sięgnął też do epoki napoleońskiej, pisząc Popioły, powieść Panoramę Życia Porozbiorowego na przełomie XVIII i XIX wieku, poruszającą trudne problemy powolnego dorastania społeczeństwa polskiego do samoświadomości narodowej i potrzeby podźwignięcia się z totalnej rezygnacji do nowego życia. Do opisarzy wprowadzających do swojej twórczości pierwiastki naturalistyczne należeli m.in. Władysław Reymond i Stefan Żeromski. Ich powieści były już jednak bogatsze o elementy poetyki modernistycznej, różne typy narratorów oraz nowe elementy liryczne, uczuciowe i symboliczne. Jedynym twórcą pokolenia przełomu wieków, który zdołał podjąć wyzwanie żaromskiego w dziedzinie powieści, był właśnie Władysław Reymont. Genialny samouk, znakomity obserwator i wielki miłośnik otaczającej go natury, którą zdawał się pochłaniać wszystkimi zmysłami. Powieści Reymonta, dalekie od wielkich problemów filozoficznych czy społecznych, nurtujących innych pisarzy epoki, stały się syntezą różnego typu odbierania rzeczywistości. Realistyczny sposób postrzegania świata łączył z elementami impresjonistycznej wrażeniowości i symbolicznej nastrojowości. Wszystkie te wymiary najpełniej można dostrzec w największym dziele Reymonta, czterotomowej epopei życia polskiej wsi, chłopi. Pierwodruk kolejnych tomów w tygodniku ilustrowanym w latach 1902-1908. Na tle rocznego cyklu pór roku pisarz umieścił realistyczny wizerunek łowickiej wsi, naturalistyczne obrazki z codziennego życia chłopów oraz barwne wizje świąt i obrzędów. Wiele scen niesie też z sobą ponadczasowe przesłania symboliczno-mityczne, jak u słynny wieńczący życie Boryny Siew, który będąc ostatnim ogniwem ziemskiej wędrówki gospodarza, staje się jednocześnie symbolicznym gestem pierwotnego tworzenia i odrodzenia. Czterotomowa powieść Rejmonta, za którą w roku 1924 pisarz otrzymał literacką Nagrodę Nobla, Wpisała się w cały szereg utworów o tematyce chłopskiej. Środowisko to, zwykle w dramatycznym ujęciu naturalistycznym, pojawiało się także w większości jego nowel, między innymi Śmierć Tomek Baran. Nieobce było Żaromskiemu, m.in. wydany w roku 1895 zbiór opowiadania, z którego pochodzą znane utwory Zmierzch. Doktor Piotr czy Siłaczka, a szczególnie bliskie Władysławowi Orkanowi, pisarzowi chłopskiego pochodzenia, przybliżającemu swoim czytelnikom obraz życia górali podkarpackiej wsi, m.in. tom prozy nad Urwiskiem, powieści Komornicy czy W Rostokach. Coraz częściej przyglądano się także innym znaczącym dla przełomu wieków środowiskom. Robotników, przemysłowców, inteligencji, mieszczan i artystów. Ich życie w głównej mierze związane było z miastem. I to ono właśnie stało się bohaterem wielu wybitnych powieści przełomu wieków. Główny teoretyk naturalizmu, Emil Zola, definiując nowy kierunek, podkreślał Naturalizm to powrót do natury, to działanie jakie uczeni podjęli owego dnia, kiedy zdecydowali się wychodzić do studiowania ciał i zjawisk, opierając się na doświadczeniu, postępować drogą analizy. Naturalizm w literaturze to także powrót do natury i do człowieka. Obserwacja bezpośrednia, anatomia dokładna, akceptacja i odtworzenie tego, co jest, takie samo jest zadanie pisarza i uczonego. U schyłku XIX wieku naturalistyczne inspiracje ponownie zawitały do literatury. Nowe pokolenie pisarzy chętnie korzystało z doświadczeń swoich poprzedników, ale pojawiające się w ich twórczości elementy naturalistyczne zostały wzbogacone o elementy poetyki, obowiązującej na przełomie wieków. Autorzy zaczęli sięgać po nowe wartości wynikające z kryzysu ideologii pozytywistycznej i dochodzenia do głosu światopoglądu modernistycznego. Władysław Orkan należał obok Władysława Reymonta i Jana Kasprowicza do młodopolskich twórców wywodzących się z najniższych warstw społecznych. Całe jego życie toczyło się między ojcowizną w rodzinnej Porębie Wielkiej a Krakowem, gdzie ogłosił swoje pierwsze wiersze. Pisał dramaty, opowiadania oraz powieści. Zajmował się również publicystyką, związaną przede wszystkim z bliskimi mu sprawami mieszkańców Podhala. Miasto wielkie i prowincjonalne, w ujęciu naturalistycznym i demaskatorskim, naznaczone mitem ziemi obiecanej, Gloryfikacją pracy, nędzą, przedmieść i moralności mieszczańskiej. Znakomite zależne od perspektywy postrzegania bohaterów wizje życia w mieście i obrazy życia samego miasta, które momentami przybiera przerażające kształty bezwzględnego żywego organizmu, przynoszą między innymi powieści Wacława Berenta, Fachowiec, pruchno. Władysława Reymonta, komediantka, fermenty, ziemia obiecana i Stefana Żeromskiego, ludzie bezdomni. To przede wszystkim miasto robotników. Naturalistyczne opisy warunków pracy i życia kontrastują zwykle z barwnymi obrazami wnętrz salonów i fabrykantów, bądź niegustownie urządzonych kamienic mieszczańskich. Gdzie indziej można znaleźć jeszcze gwar miejskich ulic, słabo oświetlone kawiarniane salki, nie dla każdego dostępne tyngle i świat kabaretu. To przede wszystkim miasto artystów. Jeden z najbardziej intrygujących, choć jednocześnie niezwykle pesymistyczny obraz życia europejskiej boemy maluje wymieniane już próchno Berenta. Powieść stanowiąca drastyczny zapis wewnętrznego dramatu twórczej niemocy, duchowego rozkładu i ostatecznej katastrofy głównych bohaterów. Pierwotnie najbardziej znana powieść Wacława Berenta „Pruchno, druk w Chimerze, miała nosić tytuł Uwiędli. Obydwa miana jednoznacznie określały stosunek do prezentowanego w powieści środowiska dekadenckiej Moderny którego malarskim odniesieniem mogłaby się stać zarówno praca Wojciecha Wajsa, melancholik, jak i prezentowany absynt Edgara Degasa. Wśród młodopolan ogromną popularnością cieszyły się powieści z życia artystów, w których jak na płótnie Bazila Atelier przewijali się poeci, rzeźbiarze i malarze i ich pracownie. Często Ten typ pisarstwa pozostawał na znacznie niższym poziomie, choć zdarzało się, że do grona młodopolskich grafomanów dołączali twórcy zaliczani do najwybitniejszych. Sam Kazimierz Tetmajer stworzył kilka powieści z życia artystów, na przykład Anioł Śmierci, a raz pobrał nawet zaliczkę za książkę, której nigdy nie zdołał napisać. Wacław Berendt Razem z nieco starszym Stanisławem Szybyszewskim oraz Karolem Jerzykowskim i Tadeuszem Micińskim należeli do najoryginalniejszych pisarzy epoki przełomu wieków. Cała czwórka została uznana za twórców powieści eksperymentalnych, często nierozumianych zarówno przez współczesnych im czytelników, jak i krytyków, spełniających jednak znamienną rolę pośrednika, między wielką klasyczną powieścią XIX wieczną a prozą XX stulecia. Trudność odbioru ich dzieł wiązała się zarówno z awangardowymi zabiegami formalnymi, wprowadzającymi nowatorski sposób widzenia świata przedstawionego i konstrukcji pojawiających się w nim postaci, jak i brakiem akceptacji dla poruszanych w nich często dyskusyjnych i obcych tradycyjnej moralności wątków. Aurą wielkiego skandalu, często zresztą świadomie prowokowanego, były otaczane kolejne powieści Stanisława Przybyszewskiego. Kiedy zjawił się w Krakowie jako owiany legendą Der Geniale Pole, był już autorem pisanym w języku niemieckim powieści Homo Sapiens i Satans Kinder. Potem powstały kolejne Między innymi Synowie Ziemi I Mocny Człowiek Przebyszewski daleki od trzymania się utrwalonych zasad Kreacji świata powieściowego Pozbawił swe dzieła Wszelkich znamion Mimetycznego naśladowania rzeczywistości Nie interesowały go Ani relacje Przyczynowo-skutkowe Następujących po sobie zdarzeń Ani logiczny rozwój akcji Opartej na jasnej fabule Fascynowały natomiast wybrane jednostki, zwykle odrzucane przez społeczeństwo, inne z powodu zgubnych nałogów bądź chorób, postaci uwikłane we własne wewnętrzne światy, budowane na zrębach ciemnej strony ich podświadomości. Po wypadkach rewolucji 1905 roku Cały świat młodopolskiej literatury wyglądał już zupełnie inaczej. Tendencje estetyzujące zaczęły ustępować nowej wizji sztuki, ściśle związanej z problematyką społeczną i polityczną. Pojawiły się powieści dyskutujące z modernistycznymi ideałami wolności twórczej i preferowanego wcześniej indywidualizmu, odwołujące się do ogólnonarodowych wartości moralnych. Literatura zaczęła mierzyć się z porewolucyjnym obrazem polskiego społeczeństwa i jego świadomością narodową, ujawniając przeczucia o zbliżającej się niepodległości. Często w zaskakujący sposób, sięgając jednocześnie po wzorce naturalistyczne i odwołujące się do doznań o charakterze napoły wspomagając się gorzkim śmiechem satyry i parodii, czasami przyglądając się światu ze stanowiska ironicznego dystansu. W ostatnich latach Młodej Polski swoje pierwsze utwory zaczynają też wydawać autorzy, których twórczość w pełni należy już do okresu następnego. Są wśród nich znakomici pisarze, tacy jak Zofia Naukowska czy Juliusz Kaden-Bandrowski. Tak właśnie, łącząc w sobie elementy naturalizmu z fantastyką, została wykreowana powieściowa rzeczywistość nietoty Tadeusza Micińskiego. Akcje powieści usytuowano wprawdzie w rodzimych Tatrach, ale góry te nie mają nic wspólnego z realnym miejscem. Zdają się rosnąć, żeby stać się w końcu mityczną praojczyzną i mauzoleum czasów minionych Polski. Wydają się jeszcze potężniejsze, kiedy zestawić się z tytułową karłowatą i nędzną nietotą, uosabiającą najniższe wartości drzemiące w narodzie. Tak wykreowane na nowo Tatry zostały podniesione do rangi wielkiej pamiątki przeszłości, stając się równocześnie ostatnią symboliczną nadzieją na odrodzenie narodu. Poczesne miejsce w twórczości Józefa Mechofera zajmowały witraże i malarstwo ścienne, ale artysta pozostawił również m.in. znakomite portrety i autoportrety oraz obrazy o charakterze alegorycznym i symbolicznym. Na jednym z nich antyczna muza w białej tunice i z błękitną lirą w dłoni pojawia się wśród nastrojowego rodzimego pejzażu i widniejących na pierwszym planie bodiaków, ulubionego motywu młodopolan. Rozdział piąty Twórcze indywidualności W świadomości kolejnych pokoleń skutecznie utrwalił się barwny, choć znacznie przerysowany wizerunek przełomu wieków, podsycany pisanymi z perspektywy kilkudziesięciu lat wspomnieniami Boja i innych kronikarzy epoki. Zapewne jednak znana wszystkim scenografia, wśród której rozgrywały się kolejne akty Młodej Polski, dziś byłaby już tylko zbiorem zakurzonych atrap i nikomu niepotrzebnych teatralnych rekwizytów, gdyby nie kształtujące ją niezwykłe osobowości twórcze. Jeden z najbardziej znanych poetyckich portretów Kazimierza Tetmajera stworzył Stanisław Wyspiański w Weselu. Jestem sobie, pan Żurawiec, z zlatam, jak się ma na lato, a jak mnie kto w serce zrani, ostrze tępy w biedrze złomi, tego ani uleczyć, ani ustrzec się i zażyć hartu. Człowiek się na ból łakomi, że ból swój, że to są swoi, ucieka wtedy za morze. W rodzinnym domu Kazimierza Tetmajera często mówiło się o znakomitych przodkach, którzy oprócz tego, że wystarali się dla przyszłych pokoleń o szlachecki tytuł i uczestniczyli w walkach o niepodległość, pozostawili też po sobie wspomnienie skromnych prób literackich. Spisując w dwudziestoleciu swoje pamiętniki, Stanisław Przybyszewski kilkakrotnie podkreślał specyficzną cechę świata, który został wykreowany na przełomie wieków w naszym kraju, a właściwie w Krakowie. Bo jak twierdził młodo młodopolski meteor, młodej Polski w Polsce nie było. Istniał z pewnością młody Kraków, po części też młody Lwów. Starała się im dorównać Warszawa. Każde z tych miast żyło własnym życiem, a w nich, między konserwatywnym myśleniem a świadomością zbliżania się nowego wieku, próbowali odnaleźć się twórcy. Polski modernizm nie istniał jako jedna wielka szkoła Stanisława Wyspiańskiego czy Jacka Malczewskiego. Charakter sztuki, literatury, muzyki Kształtowała zarówno plastyczno-dramatyczna wyobraźnia twórcy Wesela, jak i hermetyczny świat symbolicznych wizji autora Melancholii oraz aura tajemnicy otaczająca postać Przybyszewskiego. Obok nich znaleźli się Julian Fałat, Jan Stanisławski czy Leon Wyczółkowski, wielcy reformatorzy krakowskiej szkoły sztuk pięknych i całe rzesze ludzi pióra, muzyki, sceny, z których dziś pamięta się zaledwie kilka nazwisk. Poczesne miejsce zajmowały także niesłusznie wymieniane zazwyczaj dopiero w drugiej kolejności modernistki, zbuntowane przeciwko obowiązującym normom obyczajowym i poszukujące własnych dróg do wysp szczęśliwych. Znamienną potrzebą la belle époque a la polonaise Było upodobanie do poszukiwania bohaterów chwili i kreowania narastających wokół ich postaci legend. Swój czas mieli ci, których popularność znaczyła kolejne cezury młodej Polski. Wielkim wygranym drugiej połowy lat 90. XIX stulecia okazał się najbardziej młodopolski poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Miotający się najpierw w poszukiwaniu pracy między Krakowem, Lwowem a Warszawą, w końcu nałogowy wręcz obieży świat, hołbiony przez tłumy wielbicielek zarówno swojej twórczości, jak i osoby, później na długie lata usunął się w cień choroby psychicznej. Sztuka towarzyszyła mu od najmłodszych lat w życiu osobistym, licznych podróżach, kontaktach towarzyskich i zawodowych. Przyglądał się jej jak wyrafinowany esteta. Wybierał to, co odpowiadało jego gustowi. Szukał w niej natchnienia dla poezji i tematów swoich powieści. Życie młodopolskich artystów, zarówno tych, którzy opływali we wszelkie dobrodziejstwa, ale szczególnie tych, których los nie wynagradzał zbyt szczodrze za pracę, nie było mu obce. Znał niemal wszystkich współczesnych sobie twórców. Z wieloma bywał na wystawach, kontaktował się z nimi na spotkaniach salonowych, na żur, fiksach i popołudniowych herbatkach. Pozował trochę na dżentelmena, bawiącego się poezją, traktując ją niemal jako dodatek do wizerunku, choć w najlepszym okresie jego życia tylko ona przynosiła mu dochody, pozwalające na szeroki gest i szalone eskapady po Europie. Z rodzinnego domu wyniósł Mayer także zamiłowanie do elegancji, schrudnego i czystego ubrania, noszenia się z pańska. Lubił kupować rzeczy drogie i wykwintne, zamawiać garnitury na miarę, bywać w drogich restauracjach i przegrywać nie swoje pieniądze w kasynach Monte Carlo. Chciał być postrzegany jako możny. I mogący sobie na wiele pozwolić artysta i jednocześnie szlachcic. Choć wielkopański sposób bycia zdecydowanie przerastał jego możliwości finansowe. Niewspomagane przez rodzinę, która straciła niemal wszystko przez długi i nieudolne gospodarowanie ojca rodowym majątkiem, już w gimnazjum udzielał korepetycji. Także później, kiedy marzył o dostatnim i wolnym od trosk codziennych życiu, ciągle musiał się borykać z kłopotami finansowymi. Jako student Ted Mayer uczestniczył w zajęciach z historii sztuki prowadzonych przez profesora Mariana Sokołowskiego. Adam Dobrowolski wspominał Siedzieliśmy w Kolegium Nowum słuchając wykładów o Leonardzie da Vinci, Michale Aniele, Rafaelu i o całej plejadzie włoskiego kwatroczęta. W słowa profesora wsłuchiwał się m.in. jasnowłosy i niebieskooki Stanisław Wyspiański. Obok niego siedział Józef Mehofer, dalej Kazimierz Tetmaier Lucjan Rydel, Ferdynand Hezik, Kazimierz Erenberg. Ferdynand Hezik, żyjący w latach 1867, 1941, był znanym wydawcą, historykiem, literatury i pisarzem, a jednocześnie przyjacielem obu braci Tettmajerów. Zapewne to on właśnie stał się ogniwem łączącym Kazimierza z krakowskimi malarzami i rzeźbiarzami. Zachęcał przyszłego poetę do rozmów o malarstwie. Wyciągał go na spotkania w pracowniach przy Szkole Sztuk Pięknych i dyskutował z nim o najnowszych prądach w sztuce. Tetmajer lubił eksponować swoje szlacheckie pochodzenie pozwalające na kaprys bycia artystą. To przedziwne połączenie, do którego rościł bezustanne pretensje, sprawiało, że nigdy tak do końca nie odnalazł się ani w środowisku arystokracji, nie było go już na to stać, ani w salonach mieszczańskich, Nudził się natychmiast, kiedy tylko przestawał być w centrum zainteresowania, ani też w końcu w środowisku artystycznej boemy, bo tak naprawdę jego wielkopańskość nie pozwalała mu na bezwarunkowe przyjęcie artystowskiego sposobu życia. Z jednej strony wyrafinowany esteta i najznakomitszy młodopolski dandys, z drugiej na zawsze pozostał do przerwa. Jeszcze po wielu latach walcząc o przekazanie swojego szlachectwa synowi. Choć Bożyszczem Tłumów okrzyknięto go dopiero po wydaniu w 1894 roku drugiej serii poezji, czuł się poetą już wówczas, kiedy pod koniec lat 80. wydawał swoje wczesne utwory ille i alegorie, wtedy też zaczął się interesować nowymi prądami w sztuce. Bez reszty pochłaniała go uroda Tatr. Próbował samotnych ucieczek do Zakopanego i dalej w góry, żeby oderwać się od wszelkich konwenansów i wymogów oficjalnego życia towarzyskiego. I tak miało już pozostać przez niemal całe jego życie. W jednym z listów pisanych w owym czasie donosił przyjacielowi. Wschód słońca był prześliczny. Tatry całą drogę miałem czyste jak skamieniała łza jak skamieniała łza Boga. Najmilszą dotąd chwilę miałem dziś rano w lesie. Zdawało mi się, że niebo jest olbrzymim oceanem, którego fale niewidzialnym ruchem przesuwają na sobie wysepki, wyspy i całe olbrzymie lądy. Cóż bym dał za to, aby móc być zupełnie swobodnym? Brak ciszy i swobody to jakieś Dwa przekleństwa nade mną wiszące. Do Ferdynanda Hezika, 8 września 1888 roku, Zakopane. Barwna biografia Tetmajera ciągle jeszcze pełna niedomówień i białych kart, wydaje się przeczyć odnalezieniu przez poetę owego totalnego spokoju. Przez całe życie bezskutecznie poszukiwał... Wyśnionego miejsca, w którym mógłby doznać ciszy i swobody. I nawet jeżeli w pewnym okresie były nim góry, to też nie zawsze, bo Tetmajer był wiecznie tułaczem. Nie potrafił się odnaleźć w żadnym towarzystwie, polubił Warszawę, lecz kilka lat później poczuł do tego miasta od razu, Wyjeżdżał do Lwowa, żeby objąć stanowisko redaktora w Kurierze Lwowskim, ale przy pierwszej okazji z niego uciekł. Kraków traktował jako miasto rodzinne, ale nie przeszkadzało mu to, żeby z niego kpić i utyskiwać na jego prowincjonalizm. Zakopane ukochał szczerze, ale z czasem i tam zaczął się czuć źle, atakowany przez napady mani prześladowczej. Tytmajer znał niemal wszystkich. Z Jackiem Malczewskim spotykał się m.in. w prądniku czerwonym, przy okazji wspólnych wyjazdów krakowskiej cyganerii na artystyczne pikniki. Cenił jego twórczość, choć jak pisał w jednym z artykułów, symbole Malczewskiego wcale mu się nie tłumaczyły. Innych artystów, także Aksentowicza, znał z redakcji krakowskiego Życia, gdzie zamieszczał swoje wiersze. Zawsze chłonny wrażeń, za wszelką cenę, Pragnął podróżować, ale do grona młodopolskich Europejczyków dołączył dopiero w grudniu 1894 roku. Jego wyjazd nie łączył się z chęcią kontynuacji nauki na jednym z modnych wówczas zagranicznych uniwersytetów. Nie było to też podróż w sensu stricto literacka czy artystyczna, jaką właśnie kończyło kilka lat od niego młodszy Wyspiański. Wyjechał do pracy... Żeby objąć zaproponowane mu stanowisko sekretarza u ordynata Adama Krasińskiego w Heidelbergu. Jednak to właśnie ten wyjazd stał się początkiem nieustannych wędrówek poety po Europie, przyniósł pierwsze spotkanie ze światem kultury i sztuki śródziemnomorskiej, sprawił, że Tettmaier odkrył dla siebie i swojej poezji nieznane mu wcześniej pejzaże. Grają południowego światła i przyciągające wzrok barwne zestawienia. Pierwsze wrażenia z wejścia w nowy dla niego świat utrwalił w setkach listów słanych do matki i przyjaciół oraz w wierszach, które znalazły się później w trzeciej serii poezji w roku 1898. Pamiętam jeden świt na morze, wspominał Tetmajer. Słońce wychodziło zza gór, które w porannych oparach wyglądały jak niebieskie mgły. Tymczasem na morze, które było dotychczas zupełnie białe, jakby śniegiem mlecznym pokryte, spadł jakby srebrzysty szron i poczęło świecić. Na morze poczęły teraz padać złote, czerwone, niebiesko-pąsowe strzały, oszczepy, wielkie tarcze, i niezmierne łuki, które w mgnieniu oka zamieniły się w labirynt różnobarwnych, olbrzymich wstęg. W taką zamieć światła, że się zdawało, iż tysiące tęcz urwanych pod ciężarem swych kolorów padło na morze i splątało się jak igrające węże. Poeta chłonął artystyczną atmosferę przełomu wieków, ale jak wspominał Adam Grzymała-Siedlecki, tak jak się przyjmuje szczepionkę. Zabarwiała go, ale nie zmieniała substancji jego klasycyzmu. Pomimo roli światowca, którą w pewnym momencie sobie narzucił, licznych europejskich podbojów i znajomości artystycznych nigdy nie należał do ścisłego grona krakowskiej boemy. Bywał w salonie Sewerów, od czasu do czasu pojawiał się w kawiarni Schmitta, Później w Paonie. Szybko jednak przestał tam bywać, podobnie jak nigdy nie przyciągała go na wskroś artystowska atmosfera jamy Apolinarego Michalika przy Floriańskiej. I nawet już wówczas, kiedy malarze zezwolili łaskawie aktorom i literatom na odwiedzanie ich lokalu, Ted Mayer nie zajrzał tam bodaj ani razu. Nie zamierzał identyfikować się z krakowską Bohemą, Nigdy nie stał się jednym z dzieci szatana. Przebyszewskiego zresztą serdecznie nie lubił i starał się go omijać z daleka, choć początkowo sam pierwszy mu się kłaniał i darzył wielką estymą. Nie odpowiadała mu wizja bycia literatem kawiarnianym, nieco teatralnych gestów walki o sztukę dla sztuki, zapisywania poezji na skrawkach serwetek czy deklamowania ich Między kolejnymi haustami czarnej kawy Między wojarzami po Europie Mrzonkami o zarobieniu fortuny I odkupieniu rodzinnego majątku w ludźmierzu Kolejnymi nieudanymi związkami Rozwijającą się chorobą i w końcu też już jako Rozpieszczający swojego jedynego syna ojciec Tetmajer wiele czasu spędzał w Zakopanem Głosy ówczesnych pamiętnikarzy Utrwaliły wizerunek snującego się po krupówkach poety, flirtującego bawidamka, towarzysza wieczornych dyskusji o literaturze i sztuce, znakomitego kompana polowań, pochłoniętego sprawami niepodległościowymi patrioty, troskliwego ojca, uciekającego od ludzi i zaszywającego się w górach samotnika. Samotnika, bo mimo licznych romansów i krótkich okresów narzeczeństwa, poeta nigdy się nie ożenił. Może też chwilami z zazdrością spoglądał na życie starszego brata, który stając się obiektem kpin wielkiego świata Krakowa, ożenił się z chłopką i ostentacyjnie przeniósł do Bronowic. Jeśli Witkiewicz, Wyspiański, Rydel zwracali na siebie uwagę jakąś artystyczną odrębnością, notował Mieczysław Smolarski. To twórca Anioła Śmierci, Kazimierz Sztetmajer, czynił wszelkie wysiłki, by niczym od ogółu się nie odróżniać. Obawiał się, że zaliczają go do cyganerii, której postępki go raziły. Nie nosił brody, tylko Wąsy krótkie i przystrzyżone. Ubierał się bardzo starannie, chętnie dawał poznać, że sporo podróżował i włada biegle kilkoma językami. Pić nie lubił, a w wyborze trunku był wybredny. Tetmajer.